Nie ma już Polski, jej Stanisław nie żyje, jej szlachta została zmuszona do ucieczki za granicę i o tym, że ona kiedykolwiek istniała, wkrótce będą pamiętać tylko historyk, geograf lub plotkarz. Taka informacja ukazała się w amerykańskiej gazecie Columbian Sentinel, wydanej w Bostonie 23 listopada 1799 roku. Dyskusja o przyczynach upadku Rzeczypospolitej rozpoczęła się już po trzecim rozbiorze w końcu XVIII wieku. Jedni wskazywali przyczyny wewnętrzne, słabość władzy państwowej, bez Sejmów, anarchię, drudzy zewnętrzne, wojny, rujnujące Polskę mimo jej neutralności, złą koniunkturę gospodarczą, zaborczość sąsiadów. Szukano i szuka się chyba nadal początku końca Rzeczpospolitej, czy to rok 1572, bezpotomna śmierć ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta przy nierozstrzygniętej kwestii sukcesji, a może rok 1717, sejmniemy i utrwalenie wpływu Rosji w Polsce. Z kolei Walerian Kalinka, historyk szkoły krakowskiej, publicysta, polityk, ksiądz, działacz hotelu Lambert, konserwatysta, uważał, że to zadufanie i pycha Polaków. One też miały wpłynąć na karę zrzuconą przez Boga. Polacy bowiem sami się ubóstwiali, nazywając się Chrystusem Narodów. Trzy upiożyce wyssały z Polski życie państwowe. Były to siostry rodzone, Konfederacja Barska, Radomska i Targowicka. Najbardziej winną upiorzycą była Konfederacja Barska. Gdyby nie ona, państwo polskie nie upadłoby w XVIII wieku. Pisał już w XX wieku publicysta Stanisław Czatmackiewicz. Zatem kto nam zabrał niepodległość? Dziś osporze o przyczyny upadku Rzeczpospolitej.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 Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej pruski poseł w Petersburgu pisał w swoim raporcie w lipcu 1794 roku, że cała Rosja domaga się rozbioru Polski i wymazania imienia polskiego. Niecały rok po upadku insurekcji w październiku 1795 roku Monarchowie Rosji, Prus i Austrii, właściwie Imperium Habsburgów, uzgodnili traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ten ostatni, pełny trzeci rozbiór I Rzeczpospolitej. Na dworach państw ościennych, zdaje się, nie szukano takich specjalnych uzasadnień dla usprawiedliwienia tego aktu wymazującego Rzeczpospolitą z mapy Europy. To rzecz niesłychana, niespotykana, że w końcu XVIII wieku zniknęło z mapy jedno z największych państw europejskich tamtych czasów o powierzchni przecież prawie miliona kilometrów kwadratowych. Czy można, panie profesorze, odpowiedzieć na pytanie, kto pierwszy w ogóle zaczął szukać odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Polski nie ma na mapie Europy? Ono musiało się rodzić w głowach ofiar tych wydarzeń, już w roku 1773, kiedy spadł na społeczeństwo polskie, na jego elity, szok pierwszego rozbioru, ale oczywiście dużo mocniej ten szok zadziałał w momencie, kiedy Polska w ogóle z mapy została wymazana w roku 1795. I wtedy pojawia się cała fala poetyckich i publicystycznych reakcji na ten upadek. Pełnych rozpaczy, skąd się to wzięło. Zastanawia się nad tym młody książę Adam Jerzy Czartoryski, w poemacie pisanym, można tak powiedzieć, w roli zakładnika na dworze petersburskim, poemacie zatytułowanym Bart Polski. Zastanawia się nad tym na emigracji, wracając ze Stanów Zjednoczonych do których po wypuszczeniu z więzienia rosyjskiego mógł się udać na chwilę Tadeusz Kościuszko. W jednym z najważniejszych tekstów politycznych, jaki w polskiej myśli politycznej został napisany, czy Polacy wybić się mogą na niepodległość. I tak można by wymieniać bardzo długą listę, ale warto może zadać pytanie, kto mógłby być postawiony na ławie oskarżonych? W oczach tych, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach. Król Stasz tak to jest. pierwszy oskarżony. Tak, doskonale pani uchwyciła jedną z osi sporu o upadek Rzeczpospolitej, gorącej w końcu wieku XVIII, ale przecież ożywiającej debaty, aż po dziś. Spory o króla Stasia zaczęły się od momentu jego wyboru, bo przecież wiadomo było, że znajduje się na tronie polskim wyłącznie z łaski swojej eks kochanki, Jest tylko marionetką w rękach Katarzyny rządził Polską nie dla dobra Rzeczpospolitej, ale dla dobra dworu petersburskiego. Doświadczenia kluczowe w tym procesie, by także rzec, o odpowiedzialność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego za upadek Rzeczpospolitej, wiążą się jednakże z ostatnimi latami. A więc najpierw uchwalenie konstytucji 3 maja. Otóż samo uchwalenie konstytucji wydawało się Wielkim sukcesem Polski i król Stanisław August Poniatowski niewątpliwie do tego tak rozumianego sukcesu walnie się przyczynił. Oczywiście była przeciwko konstytucji silna opozycja na czele z takimi malkontentami jak Franciszek Sawery Branicki, Seweryn Drzewuski i Stanisław Szczęsny Potocki. Opozycja, która zaczynając się być może w pewnej części z powodów ideowych, że oto Polsce zabrana została wolność wraz z narzuceniem dziedzicznego tronu, likwidacją liberum veto, stoczyła się szybko na tory jawnej zdrady narodowej, bo jednak opozycjoniści, którzy zwrócili się pod skrzydła księcia Potjomkina, a po jego śmierci po prostu pod skrzydła Katarzyny, żądając interwencji w Polsce, by obalić dzieło konstytucji 3 maja, no niewątpliwie ściągnęli groźbę właśnie zniszczenia Rzeczpospolitej. Pytanie w związku z tym pojawiło się w odniesieniu do króla Stasia, czy dało się uniknąć jakoś odwetowej wyprawy Katarzyny w 1792 roku, a w ślad za nią drugiego rozbioru, a w ślad za nim trzeciego rozbioru. Otóż przypomnijmy, że tutaj najbardziej dramatyczny moment przychodzi w momencie, kiedy trwa już wojna. Wojska rosyjskie wkraczają do Rzeczpospolitej. Dowódcy wojskowi na czele z bratankiem królewskim, księciem Józefem Poniatowskim i z generałem Tadeuszem Kościuszką mówią jednoznacznie, możemy bić się dalej, chcemy bić się dalej. Mamy wolę możliwości dalszego oporu. I wtedy Rada Królewska 23 lipca 1792 roku podejmuje decyzję, by ugiąć się pod dyktatem Katarzyny i zgodzić się na przystąpienie króla do Targowicy. Król ma tutaj zdanie decydujące. Tu okazał wielką słabość charakteru i rzeczywiście w tym procesie o odpowiedzialność za straconą niepodległość, to jest jeden z punktów najcięższych, najtrudniejszych do odwołania. Zgoda na przystąpienie do Targowicy, ta decyzja o poddaniu się Katarzynie, o rezygnacji z walki o niepodległość, Zburzyła przecież najbardziej wojskowych na froncie wtedy stawiających czoła armii rosyjskiej, księcia Józefa Kościuszka. Czy oskarżenie króla Stasia to właściwie była wtedy prawda historyczna, czy raczej wypowiedź w aktualnych kwestiach politycznych tych, którzy Stanisława Augusta Poniatowskiego chcieliby widzieć na ławie oskarżonych? W pewnym sensie jedno i drugie, bo prawdą historyczną jest takie, a nie inne zachowanie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 23 lipca 1792 roku i przystąpienie przez niego do Targowicy. Jednocześnie ci, którzy wyostrzają ten zarzut do postawienia głębszego, dalej idącego zarzutu zdrady, i za przepaszczenia jednoznacznej wtedy, ci którzy twierdzą, że taka była, szanse obrony niepodległości nadużywali wtedy właśnie w polemikach z królem tego argumentu, biorąc w nawias pewne okoliczności, które można przytoczyć na obronę króla Stanisława. Rzeczywiście armia polska mogła jeszcze przez miesiąc, może dwa, stawiać opór armii rosyjskiej, ale wygrać tej wojny nie mogła. Rosja dysponowała ogromną przewagą militarną. A w dodatku zmieniły się wtedy okoliczności polityczne, bardzo, bardzo na niekorzyść polskiej niepodległości. Główna zmiana polegała na tym, że umarł cesarz austriacki Leopold II, który był zdecydowany bronić, jeśli nie konstytucji majowej, to przynajmniej całości Rzeczpospolitej, bo obawiał się wzmocnienia Rosji, obawiał się wzmocnienia Prus. No ale Leopold nagle zmarł. 1 marca 1792 roku zastąpił go młody, niedoświadczony i skłonny do współpracy z Katarzyną cesarz Franciszek. I to pierwszy gwóźdź by tak rzec, wtedy do trumny Rzeczpospolitej. Drugi był taki, że Katarzyna wygrała wojnę nerwów prowadzoną wtedy w skali europejskiej, bo jeszcze na początku 1792 roku zdawała się grozić Rosji koalicja Anglii i Prus przeciwko Rosji wymierzona. Anglia zrezygnowała ostatecznie z tej groźby wojennej pod adresem Rosji. Prusy tym bardziej już same ani przez moment nie myślały walczyć z Rosją, zwłaszcza, że Rzeczpospolita nie chciała dawać Prusom w zamian za ewentualną pomoc przeciwko Rosji części swojego terytorium. Król Pruski chciał Gdańska, chciał Torunia. W tej sytuacji Rzeczpospolita nagle znalazła się zupełnie osamotniona i zdana właśnie na dyszącą rządzą zemsty Katarzyna była naprawdę mściwą i bardzo twardą osobą, władczynie Rosji. To stało się w pewnym sensie wyrokiem na pospolitą wydanym, niezależnie od tego, co król by zrobił lub nie zrobił. Król próbował przekonać wtedy Katarzynę w tamtych dramatycznych momentach, że może dałoby się skorygować dzieło Konstytucji Majowej, zamiast tron dziedziczyć w linii saskiej, jak to Konstytucja postanawiała, można by przekazać tron młodszej linii dynastii Romanowów. Wielki książę Konstanty, ten, który później rzeczywiście znajdzie się w belwederze po roku 1815, miałby stać się królem Polski po Stanisławie Auguście Poniatowskim. Król wierzył naiwnie, że Katarzynie takie rozwiązanie będzie wystarczyło. Katarzyna jednakże miała zupełnie inne plany. O wielowiekowym sporze o przyczyny upadku Rzeczpospolitej mówi profesor Andrzej Nowak. Ciebie I dwaki sząpa wich piór, orszaki dora i historią, Historia, historia, cóżeś ty zamatnia. Pchamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki dwora, i po ich piór, orszaki dwora i szum. Historia żywa.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 autorką uzasadnień do dokonanej agresji na Polskę. Już właśnie w roku 1792 sporządziła zestaw, można tak powiedzieć, historycznych argumentów zaczerpniętych z kroniki Gala Anonima, z kroniki Wistrza Wincentego, zwanego kadłubkiem, a więc polskich kronik średniowiecznych, Zgodnie z którym to wyciągiem z owych kronik Katarzyna uzasadniała, że Rosja rozciąga naturalnie swoje granice do bugu i że wszystko, co Rosja bierze teraz dokonując zaboru, najpierw drugiego, a potem trzeciego, jest tylko i wyłącznie przywróceniem dawnej rosyjskiej własności. Rosja nie cała może chciała tego zaboru, część elit dworskich Petersburgu nie była entuzjastycznie do niego nastawiona, a to z bardzo prozaicznej przyczyny. Na zaborze korzystała część elit, część aktualnych faworytów Katarzyny. Inni, którzy chwilowo nie byli w łaskach, obawiali się, że obłowią się ich konkurenci na rozbiorze Polski, otrzymując ogromne majątki nadania na terenach zabranych w Polsce. I tylko na takie sprzeczności na dworze petersburskim można było liczyć. Ale decydujący głos miała Katarzyna, a Katarzyna była gotowa. Oprzeć granice Imperium Rosyjskiego obok i jednocześnie zlikwidować nazwę Polska, Królestwo Polskie. Pisze o tym właśnie już w owej zapisce z 1792 roku, odnalezionej przez profesora Krieg Zajzena i opublikowanej w kwartalniku historycznym kilka lat temu. To pokazuje, że niezależnie od tego, co myślimy o królu Stasiu, o jego rozpaczliwych próbach zaoferowania jakichś warunków przetrwania Królestwa Polskiego dogodnych dla Rosji to nie jego zachowanie ale żelazna wola Katarzyny by zniszczyć Polskę, by ostatecznie ją pogrzebać była tutaj rozstrzygająca. Polska wbrew tezom rozwijanym przez świętej pamięci profesora Jerzego Łojka w jego głośnych książkach oskarżających króla Stanisława Augusta o tę najcięższą winę złożenia Rzeczpospolitej do grobu Polska w 1792 3. roku nie miała szans na przekonanie Katarzyny lub stawienie jej dość skutecznego oporu, by ta zrezygnowała ze swoich planów, ze swojego zamiaru likwidacji Rzeczpospolitej. Czyli to nie konstytucja 3 maja przyczyniła się do wygumkowania Polski z mapy Europy. Tym, co pan powiedział, przychylałby się do opinii, że to jednak czynniki Zewnętrzne zdecydowały o tym konkretnie Katarzyna. Tak być musiało? Konstytucja majowa, zmiany dokonywane w Polsce oczywiście wpłynęły na los Rzeczpospolitej. Pozostaje pytaniem, wokół którego będą się pewnie koncentrować długo jeszcze dyskusje, czy wpłynęła tylko na dobrze, tak jak ją pamiętamy i czynimy z jej rocznicy święto narodowe, czy też doraźnie wtedy, w końcu XVIII wieku wpłynęła także źle. Jednak można jak najbardziej podtrzymać tę drugą interpretację także, bo dla Katarzyny konstytucja majowa była echem rewolucji francuskiej, przemian dokonujących się w stolicy europejskiego oświecenia, wcześniej traktowanego jako źródło wzorów dla Imperium Rosyjskiego, przemian, które na dworze w Petersburgu zostały przyjęte jako radykalne zło. A więc groźba rewolucji przenosi się z Nadcekwany nad Wisłę. Nie było jeszcze Jakobinów. Oni się pojawią jako groźna, symboliczna siła w 1792-3 roku. Ale ta zapowiedź, czy możliwość przekształcenia rewolucji w radykalne zjawisko. Król francuski był już uwięziony wraz ze swoją żoną, siostrą cesarza Leopolda austriackiego. A więc ta groźba rzucona systemowi monarchicznemu, zasadom tradycyjnej władzy, które Katarzyna traktowała jako niezbędne dla podtrzymania własnej, imperialnej, samodzierżawnej władzy w Rosji, były czymś, co oznaczało dla Katarzyny ważne uzasadnienie prawa do ingerencji w Polsce, do uderzenia w Polskę. Skoro Polacy chcą się reformować skoro można dopatrzeć się tutaj nad Wisłą jakiś ech zarazy francuskiej, jak to ujmowali propagandyści Katarzyny, to w takim razie można uzasadnić wobec części konserwatywnej opinii europejskiej prawo do zduszenia tego ogniska zarazy nad Wisłą we wschodniej czy środkowo-wschodniej Europie. W tym sensie tak, Katarzyna posłużyła się konstytucją majową jako przesłanką, argumentem na rzecz tezy, że Rosja ma prawo razem z innymi dworami monarchicznymi w Europie Środkowej uderzyć na Polskę, doprowadzić do jej poskromienia, wreszcie do jej likwidacji. Ale zupełnym absurdem jest teza, że to konserwatyści zlikwidowali Polskę. Przeczytałem taką absurdalną tezę w niedawno wydanej syntezie dziejów polskich napisanej przez pewnego amerykańskiego autora, reprezentującego, no można powiedzieć, całkowicie komunistyczną wizję historii Polski. W tej wizji najlepszym okresem w naszych dziejach był czas stalinizmu, czas walki z Kościołem i z nacjonalizmem polskim. No ale właśnie ten, że autor Brian Porter pisze także, że odpowiedzialnymi za rozbiory Polski są konserwatyści. To, o czym powiedziałem przed chwilą, to, że Katarzyna wykorzystała Konstytucję 3 Maja reformy w Polsce jako pretekst czy argument na rzecz Rozprawy militarnej, a potem rozbiorów, nie zmienia postaci rzeczy, że rozbiory były w polityce rosyjskiej przede wszystkim konsekwencją geopolitycznej ekspansji tego imperium we wszystkich kierunkach, w tym także w kierunku zachodnim, ekspansji, której ofiarą musiała paść Polska. Polska, by nie stać się ofiarą tej ekspansji, musiała się zreformować, musiała się umocnić. I próbą tego była właśnie Konstytucja Majowa. Dlatego ci, którzy oskarżają Konstytucję Majową o przyspieszenie, czy wręcz o spowodowanie likwidacji Rzeczpospolitej, nie biorą pod uwagę tego tragicznego dylematu, którego próbą rozwiązania była Konstytucja Majowa. Otóż Polska musiała się zreformować, musiała się umocnić. Jeśli chciała w przyszłości stawić czoła tej machinie, temu walcowi rosyjskiego i pruskiego także imperializmu, bo pruski imperializm przecież miał na celu nie całą Polskę, ale miał na celu żywotnie dla Polski ważne dzielnice, Wielkopolskę i Pomorze w całości. Chcąc obronić się przed tymi apetytami niebezpiecznych, silnych, groźnych, militarnie, wielokrotnie mocniejszych od Polski sąsiadów, Polska sama musiała zacząć proces reform. I to zaczęła 3 maja 1791 roku, co jednak na pewno na dobro, na obronę Rzeczpospolitej i jej elit trzeba zapisać. Wróćmy jeszcze do tych, którzy uważali, że przyczyn upadku I Rzeczypospolitej należy szukać wewnątrz Polski, wewnątrz Polaków. A propos wewnątrz Polski tego, że władca stał się zakładnikiem szlachty, bo rok 1572 przyniósł bezpotomną śmierć ostatniego Jagiellona Zygmunta Augusta. No i oczywiście nie rozstrzygnięto kwestii sukcesji, a potem to już było tak, jak było. Można by powiedzieć kolokwialnie, król siedział w kieszeni każdego szlachcica. Ta teza znalazła ostatnio chyba najbardziej radykalne odzwierciedlenie w pracy Fantomowe Ciało Króla, pana doktora Jana Sowy, antropologa z Krakowa, który wręcz pisze, że od 1572 roku już nie można mówić w ogóle o Polsce, pisze słowo Polska przekreślone w środku, jako nieistniejący już byt polityczny od momentu wygaśnięcia dynastii Jagiellońskiej. Ta radykalna teza podoba się części można powiedzieć niedouczonej historii grupie czytelników wyznających podobną radykalnie lewicową ideologię co autor, ale Polska istnieje po 1572 roku. Istnieją rozmaite instytucje życia państwowego i istnieją dowody ogromnej żywotności tego organizmu państwowego, który potrafił przejść przez kryzys rozstania z, można powiedzieć, pseudodynastią. Dlaczego pseudo? Dlatego, że Jagiellonowie byli przecież wybierani za każdym razem na tron, a nie dziedziczyli go na zasadzie właśnie dynastycznej, tak jak w innych krajach. Dynastią jedyną w polskich dziejach, dzierżącą tron na zasadzie dziedziczenia była dynastia piastowska. Potem już tron staje się obieralny. I tu pojawia się pytanie, czy z tego, że Polacy, polskie elity chciały wybierać sobie władców, mamy się spowiadać, mamy się wstydzić, czy też raczej mieć to za powód do dumy? Bo rola wyborcy, obywatela, kogoś kto ma prawo wyboru i ma poczucie w związku z tym odpowiedzialności za swoją wspólnotę polityczną, jest gorsza od roli poddanego od kogoś, kto ma słuchać rozkazów płynących od naturalnego pana danej wspólnoty politycznej. Myślę, że trzeba sobie to pytanie postawić generalnie, czy mamy wstydzić się dziedzictwa Rzeczpospolitej, dziedzictwa, w którym jest zapisana historia ponad 300 sejmów zwołanych od 1468 roku do 1793, w którym jest dorobek Tysięcy przeprowadzonych sejmików, których ludność, elity to prawda, ale liczne bardzo elity danej ziemi decydowały o swoich sprawach po prostu. Nie decydował za nich urzędnik, nie decydował król. Ale tych obywateli to było zaledwie 10% całego społeczeństwa. To prawda, ale zwróćmy uwagę, że pierwszym zreformowanym liberalnym kraju w Europie, w 1830 roku, mam na myśli Wielką Brytanię, tych obywateli będzie 2%. To znaczy nigdzie w żadnej innej wspólnocie europejskiej nie było do XIX wieku tylu ludzi wolnych, tylu ludzi będących obywatelami samorządnymi, zaprawionymi w tej samorządności, co właśnie w Rzeczpospolitej. A więc ten argument o tym, że to tylko niewielka mniejszość pełniła funkcje obywatelskie, możemy potraktować jako skrajnie demagogiczny i jako skrajnie nieodpowiadający realiom historycznym. Można się zgodzić z argumentami o wolnej elekcji, ale co z liberum veto, ze zrywaniem sejmów? Ta instytucja bardzo głęboko zapisana w swoistej czarnej legendzie Rzeczpospolitej ma jasną stronę, którą trzeba przypomnieć, zanim za chwilę wrócimy do krytyki tej instytucji. Otóż instytucja liberum veto oznacza po prostu, że każdy wolny obywatel wybrany przez innych obywateli do Sejmu, jako reprezentant danej ziemi, ma prawo do zatrzymania procesu legislacyjnego, jeżeli narusza interesy jego, nie jego osobiście, ale jego ziemi, jego wyborców, tych, których reprezentuje to prawodawstwo. W ten sposób żadna część Rzeczpospolitej nie może czuć się zagrożona przez większość. Na tym polega, chciałem zwrócić na to uwagę, istota liberalizmu, nie demokracji, ale liberalnej demokracji, to znaczy takiej, której większość nie zawsze może przegłosować mniejszość, a przegłosowawszy ją nie może narzucić całkowicie swojej woli. A zatem ci, którzy odrzucają lekką ręką liberum veto jako absurdalną instytucję, niech zastanowią się nad fundamentalną podstawą tej konstrukcji ideowej. To jest obrona prawa mniejszości skonstruowana przede wszystkim dlatego, że Rzeczpospolita była wspólnotą Litwy i Polski, korony, dwóch państw. Litwa znalazła się w sytuacji mniejszości. Było po prostu mniej posłów wybieranych z sejmików w Wielkim Księstwie Litewskim na sejm walny niż tych wybieranych w koronie. Gdyby nie było zasady owego wolnego nie pozwala, posłowie litewscy mogliby czuć się zawsze zmajoryzowani przez posłów polskich, koronnych. Po prostu zawsze korona mogłaby przegłosować Litwinów. A więc i w takim sensie terytorialno, z pewnym anachronizmem można by powiedzieć etnicznym, można bronić tezy o pewnym sensie, o pewnym pozytywnym znaczeniu weta. Ale weto, jak wszystkie instytucje polityczne na tym świecie, w którym natura ludzka jest skażona, wyrodziło się. Wyrodziło się wykorzystywane przez sąsiadów. I tu wracamy do właśnie tego kluczowego pytania w procesie o przyczyny upadku Polski. Czy to wewnętrzne przyczyny, czy zewnętrzne? Zewnętrzne elementy wykorzystywały to, co było wewnętrznym systemie Rzeczpospolitej i rzeczywiście potrafiły zbudować z tego stopniowo narzędzie swojej kontroli nad Rzeczpospolitą. Gdyby Rzeczpospolita była wyspą, jak Wielka Brytania, to z pewnością instytucje ustrojowe Rzeczpospolitej nie spowodowałyby jej podziału rozbioru między sąsiadów. Ale Rzeczpospolita sąsiadowała z największą wspólnotą wschodnich Słowian, bardzo agresywnie zorganizowanym Wielkim Księstwem, później Carstwem Moskiewskim, a potem Imperium Rosyjskim, a od północy i zachodu z siłą żywiołu niemieckiego, rozbitą to prawda na wiele państw, ale stopniowo odbudowującą się w oparciu o militarne struktury Królestwa Pruskiego. Te dwie potężne siły napierające od wschodu i od zachodu Sprawiały, że każda słabość wewnętrzna Rzeczpospolitej mogła być stopniowo wykorzystana właśnie przez te dwa wielkie kamienie młyńskie, próbujące zetrzeć wszystko, co między nimi na proch w środku Europy. I to właśnie połączenie specyfiki ustrojowej Polski z agresywną polityką sąsiadów sprawiło, że Rzeczpospolita zacznie popadać w zależność od tych sąsiadów w wieku XVIII czego symbolem jest właśnie wspomniany przez panią Sejm Niemy 1717. Przypomniałam postać Waleriana Kalinki, historyka szkoły krakowskiej, która dość intensywnie próbowała odpowiedzieć na pytanie o przyczynę upadku I Rzeczpospolitej, ale ksiądz Walerian Kalinka mówił o zadufaniu i pysze Polaków. Klasyk powiedział później, mądry Polak po szkodzie. Jak odnosić się do tego typu argumentów, które tkwiły w naszych przodkach? Bardzo cieszę się, że pani redaktor przypomniała postać księdza Waleriana Kalinki, jednego z największych historyków w naszych dziejach. Tak jak nie przepadam, od razu zdradzę swoje stanowisko, za historykami szkoły krakowskiej, to z największym szacunkiem odnoszę się właśnie do dorobku naukowego księdza Kalinki, jego studium Rzeczpospolitej w ostatnich latach jej istnienia prowadziło mnóstwo kapitalnych ustaleń źródłowych właśnie w tych konkretnych pytaniach dotyczących odpowiedzialności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, polityki austriackiej, polityki Katarzyny w odniesieniu do Rzeczpospolitej. Wciąż do dziś czerpiemy z ustaleń źródłowych przez niego uczynionych. A to, że rzuca ksiądz Kalinka pewnego rodzaju moralne oskarżenia pod adresem przeszłości wynika z jego chrześcijańskiej perspektywy. Jeżeli zostaliśmy poddani próbie losu i doświadczeniom klęski, to widocznie jakieś błędy o naturze moralnej trzeba tutaj wytropić i wskazać, by się poprawić, by po odpokutowaniu tych grzechów znów móc zbudować zdrową, silną wspólnotę polityczną. Taka była jego intencja. I taka, choć niekoniecznie tylko z chrześcijańską inspiracją związana myśl towarzyszyła całej szkole krakowskiej. Krytyka, której głównym autorem był Michał Bobrzyński, młody, niespełna 30-letni historyk, kiedy napisał swój zarys dziejów Polski, wydany w końcu lat 70. XIX wieku. Który rzucił w nim oskarżenie pod adresem właśnie całej niemal historii przedrozbiorowej po Jagiellonach, historii Rzeczpospolitej oskarżenie sprowadzające się do tego, że to wyłącznie winy własne ściągnęły nieszczęście na rzecz Rzeczpospolitą, a przede wszystkim brak silnego rządu. To, o czym pani mówiła, to są wszystko argumenty najmocniej, najbrutalniej wręcz postawione w dziele Michała Bobrzyńskiego, w dziele sztandarowym właśnie dla publicystycznego, nienaukowego wymiaru szkoły krakowskiej, tak szkoły stańczyków. Bobrzyński niewątpliwie stawiał te zarzuty tak jak Kalinka, Poczuciu, że trzeba zrobić rachunek sumienia z własnych błędów, żeby móc stopniowo wyjść z tej epoki upadku, żeby kiedyś w przyszłości, kiedy będą sprzyjające okoliczności, odbudować inną rzecz pospolitą, bardziej rządną, lepiej zorganizowaną wewnętrznie, by już sąsiedzi nie mogli nią tak manipulować i rozebrać jej ostatecznie. To była na pewno uczciwa, szlachetna intencja, ale uczciwe, szlachetne intencje niekoniecznie prowadzą do prawidłowych wniosków w badaniu historycznym. Publicystyczny zamysł Michała Bobrzyńskiego, tak jak publicystyczny zamysł księdza Kalinki w jego publicystycznych, nienaukowych dziełach, prowadzi do historii uproszczonej, niemniej uproszczonej od tej, która mówi, że Polska zawsze była tylko niewinną ofiarą padającą z rąk zewnętrznych oprawców. Nie, prawda jest bardziej złożona. Były błędy wewnętrznym ustroju Rzeczpospolitej, ale żaden z nich nie był błędem śmiertelnym, nie mógł być błędem śmiertelnym, gdyby nie działania agresywnych sąsiadów. Na czele z Katarzyną, na czele wcześniej z Fryderykiem II i później jego następcami. Wyrok, do którego przyłączyła się także z pazerności czystej, a raczej nieczystej, Austria, dwór habsburski. Nie da się zaprzeczyć tej prawdzie historycznej, że decyzję o losie Rzeczpospolitej miała w swoim ręku Katarzyna i to ona podejmowała najważniejsze decyzje. Czy kiedykolwiek zakończy się spór o to, kto nam zabrał niepodległość, czy trzeba uszanować wszystkie racje i no, poznawać je? Myślę, że to bardzo piękny wniosek, że trzeba te racje poznawać. Wciąż dowiadujemy się więcej z archiwów, z archiwów rosyjskich coraz więcej argumentów. W ostatnich kilkunastu czy mniej więcej dwudziestu latach zebrała szkoła pani profesor Zofii Zielińskiej. Ona sama i jej współpracownicy z Uniwersytetu Warszawskiego wykonali w ostatnich właśnie latach ogromną pracę dokumentującą istotę uwarunkowania polityki rosyjskiej wobec Polski w końcu XVIII wieku. I wyniki tej kwerendy pozwalają no dużo lepiej, dużo solidniej ugruntować pogląd, że polityka rosyjska... Kierowana, choć nie wyłącznie to przede wszystkim przez cesarzową Katarzynę II, była głównym czynnikiem sprawczym w likwidacji Rzeczpospolitej. Ważnym, choć tylko pomocniczym i niemającym mocy rozstrzygającej, czynnikiem była także polityka pruska, polityka reprezentowana przez Fryderyka II. On chciał, dążył do rozbioru, ale zielone światło do tego mogła mu dać tylko decyzja podjęta w Petersburgu przez Katarzynę. I wreszcie te ustalenia, które czynią historycy ustroju Polski wtedy, historycy życia politycznego, obyczaju politycznego pokazują, że wiele było elementów zepsucia ustrojowego właśnie i zepsucia moralnego, wprost z którego korzystać mogli sąsiedzi zmierzający do podporządkowania czy do zaboru ziem Rzeczpospolitej. To nie jest sielankowy obraz Rzeczpospolita w wieku XVIII, jej elity polityczne. Wiemy, że nie brakowało tam zdrajców, nie brakowało tam ludzi bardzo marnego, podłego charakteru. Ale jednak reformy, które zostały podjęte po 1764 roku, a zwłaszcza po pierwszym szoku pierwszego rozbioru po 1772 roku, nie tylko nie mogą i nie powinny być oskarżane o spowodowanie rozbioru Rzeczpospolitej, ale one dowodziły, że Rzeczpospolita jest zdolna do życia, że to nie winy wewnętrzne, że nie Polacy sami doprowadzili do rozbioru. Ale Polacy, zrozumiawszy swoje błędy, zaczęli wtedy już, przed końcem Rzeczpospolitej, proces jej regeneracji, jej odbudowy, że byli do tego zdolni. I właśnie dlatego, że Rzeczpospolita podjęła proces samonaprawy, wtedy Katarzyna i Fryderyk Wilhelm podjęli wspólnie decyzję o tym, że należy Rzeczpospolitą zniszczyć. Zniszczyć szukając dowolnych do tego pretekstów historycznych, że to ziemie rosyjskie, czy pruskie, czy też ideologicznych, że jakobinizm zagnieździł się nad Wisłą. Ale głównym powodem było to, że Polska może się umocnić, może się naprawić, może się w związku z tym uniezależnić od dworów w Petersburgu, czy Berlinie, czy we Wiedniu. To właśnie spowodowało, że te dwory przyspieszyły decyzję o likwidacji Rzeczpospolitej. Ale Polska pokazała wtedy sobie, światu i kolejnym pokoleniom Polaków, że zasługuje na życie i że z życia nie zrezygnuje. Historia Żywa za tydzień o Legionach Polskich i początkach pracy organicznej pod zaborami. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia w następną sobotę, także po godzinie 16.